<tryk> Oj, Szmarzłem trochę na plaży, to znaczy tak zawiało zimnie. Od tygodnia nie kąpałem się w ciepłej wodzie. Sprawdzimy, czy tu jest ciepła. Ja, ciepła! Gorąco! Ja, zostanę to chyba dłużej. Serdecznie witam Was. Z francuskiej części San Martin muszę wam powiedzieć, że tu jest zdecydowanie europejskościowsko i normalniej ciepła woda. O! Tak, będziemy się kąpać. Nie zmarnujmy jej, bo może być zbiornik na dachu i mieć na przykład 23 litry. Tak jak moi znajomi kiedyś wybudowali sobie w łazience wielkie jacuzzi. Piękne za miliardy złotych w Polsce napuścili wodę do połowy, jestem bez gatek, przepraszam. Napuścili do połowy i zapomnieli, że mieli boiler jakiś 200-litrowy, a Jackozu miało 600 litrów. No i niestety wody było po kłódki. więc oszczędzajmy wodę. A ja cóż yy, witam was serdecznie w San Martę. To jest San Martin, nie sint Martin, bo po holendersku jest trochę inaczej. O, mam bardzo ładny domek. Bardzo ładny domek, muszę wam powiedzieć. Fantastycznie, fantastycznie. Jestem tutaj na tej wyspie już kilka dni, ale dopiero dzisiaj zacząłem nadawać, bo jakiś miałem udar mózgu i słońca i wszystko i trochę mnie głowa bolała i czułem się tak jak trochę chłopaki na Dakarze jak jechali przez e, 700 kilometrowy maratoński etap ja tak samo miałem e, ale, ale to już wiecie z poprzedniego podcastu, po prostu wymęczyły mnie te 3-4 dni non stop podróży i wstawania o 5, o 4 i ta podróż autobusem za długa i wiecie, już mówiłem ostatnio wszystko Ciepła woda. Nie wiecie, jakie to jest przyjemne. Po 10 dniach nie mycia się w ciepłej wodzie, znaczy była czasem taka letnia. Jeszcze raz odpuszczę i popatrzę na nią. Ja. Ciepła. O, gorąca. Chyba tu zostanę. Chyba tu zostanę i też. Nie, ja ja samolotną za dwa dni. Nie mogę co go zostać. W każdym razie. Nie, nie pa... Boire, Bu to tak po francusku, czyli do not drink water, czyli nie pić, nie pić. Ryczniczki, e, ładnie jest, po prostu ładnie i tyle i, i tego mi było trzeba, ciepłej wody. Zatem wejście ciepłolubne, idę na siadanko zaraz i, e, i tyle. I, no i tyle, no i, i, i dobrze jest, dobrze jest być na wakacjach. Zatem dziękuję i zapraszam. C'est relativement dur de relativiser, mais qui ne le fait pas ne peut que diviser. Il faut parfois se mettre dans la peau d'un autre. je tiens à m'excuser si j'ai commis la faute. ça faisait longtemps qu'on la connaissait. elle était là tout le temps mais jamais on ne la voyait. Elle nous suivait de la cité jusqu'aux vacances et on faisait comme si elle n'avait pas d'importance. Maintenant je sais que beaucoup nous jalousaient. Parce que tout comme nous, il la méritait. Il prie pour elle, se battre pour elle. C'est vital. C'est pas une pin-up, une plémette. C'est juste l'eau potable. Zapach grillowanego kurczaka, albo ryb, albo żeberek, miska pełna lobsterów, czyli homarów. Ja. Pani właśnie sprzątnęła mi właśnie, nie? W zasadzie powinno się powiedzieć Merci, bo witam was serdecznie w wejściu drugim z San Martin. San Martin, nie, nie St Martin, ale San Martin jestem na. Może nie na, ale jestem w części francuskiej. Na Grand Case, Grand Cassier, w zasadzie można by tak powiedzieć. I jestem tu już parę dni. I postanowiłem właśnie zacząć podcast z tej strony, bo tu jest przyjemniej, bo tu jest luźniej, bo tu jest mniej turystów, bo tu jest bardziej domowo. I mam tutaj całkiem przyjemną metę, jak to się mówi po polsku. I muszę wam powiedzieć, że, że tu bym mógł zostać dłużej, więc więc tak to wygląda. Na śniadanie kurczak, grilla, trochę ryżu, trochę Kukurydzki, jakiś napitek mały, mała herbata z, z limonką oczywiście. Chociaż limonki dosmakują jak cytryny, więc, więc jest całkiem sympatycznie. Zatem witam was śniadaniowo i postaramy się tak mniej więcej dzisiaj kulinarnie podejść do tematu. Zaczęliśmy od samolotów. Pewnie skończymy gdzieś na samolotach, ale to pewnie będzie podcast, może jutro, następnym. Może nie jutro, jutro, ale w następnym podcaście, czy w piątek, czy we wtorek. Zatem witam Was serdecznie z francuskiej części. Kilka zdjęć zobaczycie, kilka zdjęć mojego obiadu, kuchni, gdzie jestem i zawsze troszeczkę zdjęć. I tak jak powiedziałem, życie tutaj jest wolniejsze, spokojniejsze. I tak jak powiedziałem, bardziej mi się to podoba, bo jest mniej turystów. Z Philipsburg, gdzie spotkamy się pewnie na kolacji. Tam przepływają wielkie, ogromne statki pełne turystów. I tam jest mnóstwo, pełno sklepów z biżuterią, z radiami, z telewizorami. Z wszystkim, co można po prostu kupić, nabyć, to zakup na taniej. No ale po co mi to wszystko, po co, e, więc e, tak czy owak będziemy tam później na kolację. A teraz e, śniadaniowo jeszcze raz witam was serdecznie e, i cóż za moimi plecami Morze Karaibskie, a może to już ocean w zasadzie, trzeba by spojrzeć na mapę e, i jest dobrze, jest dobrze za moimi plecami jak powiedziałem ocean. Przede mną lotnisko, malutkie, takie francuskie tutaj, we francuskiej części lotnisko, gdzie przylatują takie małe pierdzielki, którymi przyleciałem tutaj. Nie słychać, żeby coś leciało, ale pewnie przed chwilą leciał mój, The Havilland, taki sam, jakim leciałem w tą stronę. Więc, więc się dzieje, wolutku, dzisiaj spokojniutko, może będzie jak zwykle troszkę dłuższy podcast i dzisiaj chyba wyjątkowo puścimy jakoś francuską piosenkę i może są. bo bardzo go lubię i niestety odszedł dość dawno temu, nazywał serca, ale był doktorem etnografii tak jak Natalia, którą bardzo pozdrawiam. Natalia uczy się francuskiego um, uczy się, uczy, uczy, zobaczymy co z tego będzie i no i tyle i, i merci beaucoup i wrócimy, wrócimy za chwilę pewnie obiadowo z mojego pokoiku, albo gdzieś tutaj, bo tu dużo fajnych nap jest, dużo dobrego jedzonka yy, i tyle i takie dzisiaj le lekko chaotyczne, spokojne, niepoukładane porankowe wejście. Zatem zapraszam. Słuchacie podcastu, nie tylko dla. Les amis, je to Car elle m'attend depuis que je suis né. La médicale, j'attends sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chakra. La mairie l'Amérique. never je le sonnet les de train toutes les sirènes de bateau mon chant s'en va pour la chanson de l'amérique small interview with julian hmm? small interview with julian <laughs> oh my so, god yeah. <laughs> i have to have it oh um, so if princess juliana is a princess of the island, you are Julian, so you are the king of the island, yes? Uh, not quite. Why? Um, I'm just, I'm, I'm junior to the king. <laughs> <laughs> Get out of here. <laughs> uh, Now tell me about, you know, just the uh, princess Juliana. Is she hot or something? Uh, she she had to have six guys at a bedside every night. Uh -huh. of course. So One is not enough. <laughs> <laughs> uh -huh. no. Okay, are you one of them? No, I, no, I gave up on that long time. Uh -huh. Uh -huh. So I, I got a raise because I'm taking care. Of <laughs> okay, <laughs> okay. What about you know just a, a palace or mansion or, or a home or house, whatever you know? Just a, have you been there? A The Palace? Yeah, no. for no, Princess Juliana. No. I, I I went to a bedroom outside of the palace. Uh -huh. So yeah. she, she has some uh, bedroom for outsiders. Yes. Yeah. Yes, okay. Yes. And we take care of good business. Okay. And we okay. keep on coming. Okay. <laughs> That was Julian, you know, Just one of the uh, favorite uh, lovers yes. of Princess yes. Juliana. And no, you know, no, numero uno. Yeah, See, <laughs> si? we had uh, some Italian who crashed the boat, and he has to repair. So mm -hmm. you know, just um, it was small talk with great, great Casanova lover of Princess <laughs> Juliana Mr. Julian from uh, from from where are you from? New York uh, yeah but you can say from the Keys uh, from New yeah. York City yes <laughs> yeah. and you are from here partly Who me? yeah ah, sometimes yeah <laughs> sometimes <laughs> yeah depends who's asking yeah right Okay. <laughs> thank you so much Okay. Julian was very shy because he, that was his first interview. He is very much, much more um, how to say um, forward with Princess Juliana. <laughs> yeah, thank you. <laughs> Dzisiaj wie. się wieje trochę jestem na głównej ulicy słyszycie francuski kapelusze wiecie co powiem wam tak sam koniec tego wszystkiego jeśli was nie zwieje że idę na kolację, taką pożegnalną osobistą z koleżanką zapoznaną więc zobaczymy jak będzie i cóż, została mi jedna noc, ale taka noc, że rano mam samolocik, więc to pewnie się nie będzie liczyć za bardzo, no ale kolacja pożegnalna, relacją pożegnalną i cóż, taki wstęp do wieczornego wejścia, bo wieje, mam nadzieję, jak będzie wracać, to będzie mniej wiało i cóż, spotkamy się... Face du double dutch, joue à la marelle, saute à l'élastique ou trottine, tu seras belle. Les femmes viennent de Vénus, les hommes mangent des Mars, petite baby love. Il faut que tu saches reconnaître un mec honnête, car beaucoup sont malhonnêtes. Joue avec l'amour et font faire des plans sur la comète, t'es exquise. Il faut que je te dise, ton cœur n'est pas une tour de pise en construction sur la banquise. Un homme qui t'aime, et puis qui te protège, telu Winchester. On est à tes côtés. Grâce à toi qu'il a la bonne place Et s'il te drague avec son poste quelque peu insolite dit que c'est lui qui lançait des boulettes Avec son stylo big, Quand tu m'en sois brève Style j'avais la crève C'était jour de grève J'étais dans mes rêves T'es tombé croque de mec façon Rien à battre de la life Tu sais comment ils sont, ils en ont Rien à battre de la wife Si je te parle, c'est que l'attitude en jette Mais ne sois pas trop attiré par ceux qui te déconcertent, Prends en ton te love, to put your hands up, baby love n'est pas une startup, up elle elle, elle need love plus un secret défense sur ses secrets d'alcor. Dans la vie, dans la ville, comme dans la musique faut du caractère, Développe ton sex starter Pour trouver ton partenaire Millimètre après millimètre centimètre kilomètre tombe pas par terre Baby love, entre ciel et terre Cholerny kaszel. Potem witam Was serdecznie. Kolacyjne dzisiaj wejście. Ostatnie wieczór i mają do mnie dojść dwie miłe koleżanki, które zapoznałem. No i zobaczymy. Trójkącik. Ale taki wiecie, pozytywny. Dwie koleżanki i e, kanadyjki. kanadyjki. Zresztą czują że we mnie tutaj jak ryby w wodzie, bo po francusku tutaj dużo ludzi mówi. Zresztą, tak jak wspominałem jest dość mocna odrębność Holendrzy z Amerykanami trzymałem się tam, nawet gniazdka są do prądu inne tutaj jak przyjechałem to musiałem poprosić o jak to się mówi no taki podmieniacz do kontaktu bo miałem amerykańskie wejście przepraszam za te wiatry bo mam dzisiaj przy sobie h nie spodziewałem się że tak będzie i zapakowałem go do kieszeni bo mniejszy no i trochę hałasuje i witam was Witam was Lolo Baran Lolo Lolo, tak to się nazywa. Lolo Bar and Restaurant I co dzisiaj mamy? Co dzisiaj mamy? Ja jeszcze nie zamawiam, czekam na dziewczyny. Ale mamy tak po francusku powinnam czytać, ale kurde mol, ciężko się to będzie to wszystko odbywało. Ursy De Vrie, czyli appetizer, czyli począteczki, czyli zakąseczki, czyli oberżyny y, stuffed eggplant. Nie będę czytał po francusku, bo to jest Creole sausage. Tutaj w ogóle kreolskie, dużo kuchni kreolskich jest. Mamy Creole sausage, mamy saltfish cake, mamy Johnny cake, y, crab salad. Przepraszam, że czytam po angielsku, nie tłumaczę, ale wiecie, podcast, y, słuchacze podcastu są bardzo wykształceni angielski umieją. Szczególnie słyszałem, że Piotr Kasa, e, zrobił e, doktora z angielskiego, więc on na pewno bardzo dobrze e, wszystko um, zrozumie. Pozdrawiam też e, Michała z Kanady i pozdrawiam Piotka Weinera i, i pozdrawiam dzisiaj też Corasa i Arasa i, i Robertasa i Kesslingasa i przemka panuka, który y, jakiś czas temu y, kupił moją domenę nie tylko dla no i zrobił jakąś taką niefajną zaślepkę, więc też y, no, go pozdrawiam. A co? Zatem y, mamy ryby, mamy kraby, mamy kreolskie szrympy, których nie lubię, mamy steak of the day, czyli steak de jour, mamy grillowane pół lobstera, czyli y, demi langoustine grill avec accompagnon a u siu, chyba tak to się kurde czyta, francuski jest pogięty strasznie, kiedyś się uczyłem francuskiego, ale czego ja się nie uczyłem, czego ja się nie uczyłem, więc e, tak to bywa i cóż, e, ceny są fajne, ceny są fajne, bo na przykład za e, główną rybę 10 euro, bo tu ceny są w euro, tam są ceny w dolarach. To muszę Wam powiedzieć, że jest też różnica, bo tu jesteśmy francuscy, tam są dolarskie, ale przelicznik jest 1 do 1. Pomimo tego, że dolar jest jakieś 80 eurocentów, albo w drugą stronę za jednego, za jedno euro dostaniesz 1,2 albo prawie tam 3 dolara, więc taka jest przebita. A co, mogą? Mogą. Kto im co zrobi? Zatem ja sobie zamówię chyba, albo nie wiem, poczekam na dziewczynę i, i sobie zamówię dopiero potem, więc hmm, rice beans curry o white rice, czyli jak to jest scurries, aricurush, ricourush, a kuri rush a kurirush, kurush, kurush czyli za 2 euro wszystko. powinienem w jedzkach się zmieścić, myślę jakieś dobre wino. Jedno drugie i zobaczymy i tyle. I Myślę, że jak będę wracał, sam, sam, bo nie myślę, żeby coś tam wiadomo z tego wyszło, no to jeszcze pewnie się do Was odezwę i zrobimy pożegnanie oficjalne z saint, saint yy, I będzie fajnie, będzie sympatycznie i czeka je kolejne kilka dni w kolejnym miejscu. Nie osiągnąłem, że tak powiem, wszystkich planów, ale tak jak mówiłem, skończyła mi się kasa tutaj w drugi dzień, którą miałem założoną na wyjazd no i nie chcę gdzieś tam wyciągać z konta i, i kombinować i jeździć niepotrzebnie tylko po to żeby coś zobaczyć, zawsze można wrócić zawsze można przyjechać jeszcze raz i, yy, a że jestem bezdomny, to tak wracam w sumie nie wiadomo gdzie, trochę w będę w sumie mieszkał no to kasa jest potrzebna i, i, i jakbyście słyszeli o jakiejś fajnej chacie do wynajęcia, yy, to dajcie znać w Dublinie oczywiście, bo chwilowo tam jeszcze posiedzę no, ale kto wie, kto wie, kto wie. Zatem czekam na dziewczyny, schowam mikrofon, żeby je nie peszyć i cóż, au revoir, jak to mówią i do usłyszenia już po konsumpcji, po pożegnanej kolacji, po jakimś małym winku myślę, więc wszystko będzie miło, fajnie, sympatycznie. Chyba za szybko przyszedłem, bo jest godzina 7.30, a umówiłem się z nimi na 8, więc coś mi się pobąbało. Zresztą... W telefonie mam 6.30, a w iPadzie mam 7.30, więc tak to nie wiem, która jest godzina, no ale cóż, e, zobaczymy. Zatem do usłyszenia i e, jak powiedziałem przed chwilą, au revoir. Słuchajcie podcastu, nie tylko dla orłów. tego wyjdzie. Myślę, że to tak puszczę przed tym podcastem. Czy to tak dobrze? Tak, chyba tak. Bo Tak trochę mieszam ostatnio i się gubię, bo chciałem zrobić taką fajną taką fajną mieszankę, że trochę tu, trochę tam, trochę we francuskiej części, trochę w holenderskiej. Nie wiem, jak to wyjdzie, pewnie czasowo. Proszę. Uch, już troszkę zmęczony jestem, bo jeżdżę dzisiaj cały dzień. E, nie wiem, jak to wyjdzie. W każdym razie witam Was z Philipsburga z holenderskiej części. Usiadłem sobie tutaj w, takim, w takiej knajpce, klimatyzowany e, lokal. E, troszkę w kącie sobie usiadłem, bo gorąco, gorąco, gorąco, gorąco. E, moja, moja koszulka, którą napojałem w drodze kupna e, na Macho Beach, dzień pierwszy. Czyli Co ja mam na tej koszulce? Aha, no Sunset na jej I samolot lądujący Bardzo ładna, gustowna koszulka Za jedna 20 chyba 3 dolary Taka pamiątka może T-shirt T-shirt No ale fajnie, fajnie mieć dla mnie entuzjasty samolotów Jak gdzieś tam kiedyś wylecę w takiej koszulce A to się panie powiedział Wylecę w takiej koszulce samolotowej to ludzie będą mówili, oj Dawidziński, ty tam byłeś, fantastycznie, powiedz nam jak tam dojechać, co robić, gdzie mieszkać, jak zjeść i w ogóle powiedz nam wszystko, więc czemu nie, czemu nie, czemu nie, chętnie poradzę. Dziękuję Marcinowi, co wrzucił filmik na YouTube'a, znaczy wrzucił pod komentarzami na stronie, bo to od niego się zaczęło, on mi tam zaczęło, nie zaczęło, zawsze chciałem tam być, ale on tam był pierwszy. I powiedział, że fajnie. Że fajnie i w ogóle i te sprawy i, i, i tyle. Marcin jest już mówiłem taki wielki, więc jak on e, tam lekko podskoczył, to taki samolot pewnie ściągnął bez problemu na ziemię. E, duży samolot, duży Marcin i pozdrawiam go serdecznie. kupotyka ja tam e, tak czy owak e, odpoczynku troszeczkę. E, zaraz e, może pójdę do sklepu. Tu jest taki wielki, spożywczy sklep i, i pewnie jest klimatyzowany, więc sobie w nim posiedzę, bo jest naprawdę gorąco i i chyba muszę iść do sklepu. Bo tutaj trochę hałas i trochę wieję o wszystko. Wiatr taki troszeczkę niefajny. Znaczy, bardzo ciepły. Byś się spodziewał człowieku, że wiatry lekko cię oziębi albo coś w tym stylu. A tutaj nic. Ciepły wiatr. Siedzę sobie tutaj w kącie. Pewnie jakiś taki pogłos jest. Nie wiem, taki jak w jakimś. Nie wiem dziwnie tu w każdym razie tak patrzę w lewo, w każde, patrzę w prawo ściany są obite z, z jajek z takich wyprasek jajkowych więc to by było może to jest właściciel jest jakimś dźwiękowcem albo coś, w każdym razie pewnie słychać dziwnie dziwnie dobrze a ja cóż, kończę to wejście i pewnie zapraszam was do sklepu, czemu nie zobaczymy co w lodówkach piszczy i takie tam, do usłyszenia lodówek ciepło zamrażarek i zapach jabłek jabłka ze stanów żółta jabłka ze stanów pomarańcze są z, z florydy no bo jak żeby co tu mamy limonki nienapisane mango co to jest za owoc Oh, nie, to jest melon. Honey Melon. Guatemala 80. Trogo. Yy, winogrona nienapisane. Gruszki mamy z. Yy, gruszki mamy z. Z USA. Ziemniaki mamy z yy, Wisconsin czosnek, nie napisane, cebulki, sz sz szalotki yy, mamy z Antiguy. a, to już wiem, to tak śmierdzi ryby, smoke herring, mm, jezu, a śmierdzi, ale tak w sumie fajnie, tak rybą śmierdzi, yy, marchewki mamy z, yy, z Ontario, Kanada, yy, to nie napisane, Kalafior, o! Kalafior mamy z.. Z, z, z, z vegetables Kalifornia Serdecznie witam w Figlysburgu San Martin, w zasadzie Sint Martinu, bo to jest część holenderska i słyszycie jestem w sklepie spożywczym ostatnio kiedy byłem w sklepie spożywczym to było Monteverde, duży fajny sklep i dużo fajno, fajnych dużo owoców i różnych innych takich a tutaj jestem w sklepie mówiąc szczerze, chyba są dwa duże sklepy bo tak sobie chodzę tutaj od dwóch dni i obydwa są prowadzone przez Chińczyków albo jakichś takich skośnych w każdym razie więc widzicie, że Chińczycy wszędzie są, po prostu wszędzie i biznesy robią wszędzie no, i to jest taki sklep, że tak powiem, wszystko i nic, ale jest duży. Duży, duży, duży. Mamy Aros. Branko z Brazylii. Tak. Kamil się nazywa, pozdrawiamy Kamila. Firma oczywiście ryżowa. Mamy w zasadzie, no widzicie, jesteśmy na końcu świata, a jest tutaj wszystko, jestem ciekaw czy jest z Polski coś, ale pewnie jakbyśmy poszli do wódek, to, byśmy, to bym znalazł Belweder, bo na lotnisku jak przyleciałem, to, to znalazłem właśnie, była polska wódeczka, więc widzicie. Ja szukam dzisiaj. Nie, tu są tu są dla psów, to ja tego nie szukam. ja szukam jakichś podarków. Dzisiaj mój przedostatni dzień. Red Label Wine. Spanish Kingston, to z Jamaiki Bamboo Booster Power To ja nie chcę Niestety nie mogę kupić żadnych alkoholi, bo już mam nadmiar bagażu w walizce Muszę coś małego, więc... O Malibu, jakie ładne, jakie ładne Malibu Takiego nie widziałem Malibu hmm, Scotland, no tak kto to wie, że um, Producing bottles in the UK No tak, czyli z drzewem do lasu Czyli po co robić Malibu tutaj, gdzie Wszystko się robi e, Sky Wodka Czy mamy polską wódkę? Zaraz poszukamy Smirnoff jest Absolut jest Sky Wodka jest oj, oj, oj, Absolut <coughs> Absolut taki e, Dwulitrowy za 43 dolary Dużo, mało, nie wiem e, Cortez, Blanco czy mamy jakąś polską wódeczkę? Grey Wodka to nie. Johnny Walker nie. Cinzano nie. Pełno whisky, może Jameson znajdziemy? Albo jakąś Irish Whisky, Kapitan Morgan nie jest, aryglancki. JB. Teachers. Jim Valentine's Canadian Club kupiłbym słuchaczom po małym szocie jakiegoś tam. O, Sobieski Wodka. Jest, proszę bardzo. Sobieski Wodka. Zobaczmy, jest, gdzie zrobiona. Czekaj, czekaj, bo muszę tutaj wyjąć. Tak hałasują butelki właśnie. Tak hałasuje Sobieski. Wódka Polska. Proszę bardzo. Tyryryry, producer, destylarnia Sobieskieza, ulica Skaryszewska 1, Starogard Gdański, Poland. Tak, czyli widzicie, nawet kurde, na końcu świata Polacy się znajdą. A mówiąc szczerze o Polakach, to w ciągu mojej podróży powiem wam to już na samym końcu, pewnie tak sobie ubzdurałem, jak będę siedział na lotnisku tam, gdzie lecę, to powiem o ludziach, których spotkałem, ale spotkałem tylko dwie pary Polaków w w leniwcowni przyjechali, ale tak trochę nie wiedzieli o co chodzi, ale przyjechali. Ale to powiem Wam na samym końcu. A ja co? Poszukam kawy. Poszukam kawy, bo myślę, że to będzie najlepszy prezent albo herbaty. Hmm. Ciastka. Pringlesy, soki. Woda. Woda. Wody nie chcę. Yy, tu są chemiczne rzeczy. Czy ja coś chciałem z chemicznych rzeczy? Yy, o, herbaty są. Są herbaty, to gdzieś musi być kawa blisko. Yy, Herba, tea. Lipton, Lipton, Lipton, Lipton. Fuck you, Lipton. Ja chcę coś lokalsowego. Locals, Za 2,30. Kurde, wiecie, co tak, jak powiedziałem wam, średnio drogo tu jest, myślałem, że taniej, ale tak to jest yy, balerina, tea to nie jest. Mówią zasadzie same Liptony. Jakieś mają lemon grass tea, Jamaican herbal tea. Uh, huh. To może tam wezmę. Mm, ale jest synkafeina, no to po cholera taka herbata. Jamaican. Nie, ja bym chciał jakąś ładną herbatę. Nie taką ze sklepu. Nie wiem, czy tu jest jakaś ładna. Morning. Ja przepraszam za to wejście dzisiaj, ale taki mam dzisiaj e, Południowy dzień przeskoczyliśmy z San z pięknego miejsca, z pięknego e, zakątka. Przeskoczyliśmy tutaj do sklepu. A co? połaża sobie z 10 minut po sklepu. Po sklepie? A mogę co? To jest mój podcast, więc mogę robić co mi się podoba. E, no cóż, jest herbata, ale nie widzę kawy. Kurde. A jest kawa, ale kurde jest taka. Hmm. No co mam na skafę kupić? Nie. Albo mam kupić. Pi Pibon Arabica Skąd to jest taka? A tak się Porto Prince Haiti Nie, wiecie co nieładna nie. było ładne opakowanie, tam kupił, ale jest nieładna A ta, ta hałasuje, tak, ta jest yy... też Porto Prince Haiti A Rebo Deluxe 845 ten jest też yy, z Haiti Nie, to nie chcę takiej a tutaj e, to są takie duże. Na no, takiej dużej to nie będę kupował, no bo cholera. E, znajdziemy inne sklepy w takim razie. Zatem no e, nic nie kupuję. O, są te. Wiecie, lekko kosztują podpaski? E, 20 sztuk, 360 Triple Layer Protection, to 8 dolców. Yes, yes, jest. Ale podełko 28 sztuk XXL. 12,95 mm, To ładnie, ładnie, ładnie Zatem e, tak to wygląda San Martín, Sint Martin w zasadzie, tak trzeba powiedzieć Bo jesteśmy ponownie, ponownie, jesteśmy po holenderskiej stronie e, No niestety nie ma kawy, więc pójdziemy do innego sklepu i zobaczymy. I cóż, e, prawie 9 minut nagadałem się między półkami Zatem, e, cóż, lecę mu że dalej frekały, bo dzisiaj trochę pocztówek Troszeczkę e, pisania i ostatni dzień przed wylotem odpoczynek e, jeszcze na samym końcu skoczymy na plażę e, na no, tą z samolotami i, i, i tyle, tyle i tyle. I do usłyszenia. Za chwilę. Witam Was z tego samego miejsca, gdzie zacząłem wycieczkę po San Martę. Dzisiaj może troszkę wiać, ale zobaczymy. Słyszycie szum fal. Słyszycie ludzi. Jak tu byłem pierwszy raz nie było tyle ludzi. A dzisiaj jakby jedyna plaża była w mieście. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest fantastycznie. Wczoraj też było fantastycznie. Trochę za dużo wina, ale tak pozytywnie, trochę za dużo gadania, ale tak pozytywnie i trochę za dużo, można powiedzieć, czasu, może nie za dużo, źle powiedziałem, ale zasiedzieliśmy się chyba do 3 w nocy i um, dzisiaj trzeba było wcześnie wstać, no bo dalsza część podróży, coś startuje, nie, lajat. Lajat wylądował przed chwilą. Największe samoloty będą koło drugiej, więc... więc... Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Chociaż muszę już jechać dalej. Ale żegnam Was z San Martę I w tym miejscu... Wszystko się zaczęło, wszystko się kończy. Rewelacja. Rewelacja. Wasza jest, musząc, mówiąc szczerze, dość ostra. Taka narowista. Ale fale, które wchodzą... Słyszycie może z tyłu samolot? Może to fale? Może to samolot? Przed chwilą startował samolot taki mały McDonald's Douglas chyba dziesiątka Strach się bać co będzie Jak będą jakieś większe potwory lądowały Zatem Tak to wygląda na dzisiaj Wczoraj naprawdę fajny wieczór Wczoraj naprawdę miłe spotkanie Wczoraj naprawdę dobre wino I tak to wszystko się układa, że się układa i czas na kolejną część podróży. W tym wypadku pojedziemy troszkę zimniejsze kraje, ale spotkamy się z cieplejszymi ludźmi e, i to wszystko będzie to wszystko będzie dla Was, to wszystko będzie dla słuchaczy podcastu Nietyglorów. I szczególne jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich miłośników polskich podcastów samolotowych, czyli dla Przemka Szczepaniuka, dla Roberta Kesslinga, dla Arka Trendowskiego, dla Adama Trendowskiego, kto tam jeszcze z nami był? Nie, no w piątkę byliśmy, więc, więc tak to wyszło. Chłopaki, szkoda, że nie jesteście ze mną, bo na pewno by się Wam to wszystko podobało. <coughs> leci kolejny samolot. Trzeba zrobić kolejne zdjątko. Nie, filmiczek malutki. O, leci odrzutowiec, fajny. Więc się dzieje. Ach, dobry był, dobry był. Mały, ale dobry. Więc e, tak to wygląda. Ja do Was nadaję, tak wyglądam. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć mnie w, bez koszulki, to proszę bardzo. Dawidziński, Machobicz. E, proszę bardzo. W całej okazałości. I cóż? Ktoś startuje? Nie. tak. Ale taki śmigłowiec, śmigłowiec to więcej czadu nie da niż odrzutowiec, więc tym radosnym, słonecznym pozdrowieniem żegnam Was z najfajniejszej plaży na świecie i cóż, spotykamy się niedługo w następnym podcaście już zimnych innych krajów, a teraz cóż, powód dlaczego tu przyleciałem, właśnie to, samolot. TR42? Proszę bardzo Ce podcast, ce tu peux te voir, ou... Elle se baladait en chantant la la la. Quand je l'ai rencontrée, j'aurais aimé être la Mais les premiers rapports, elle me fit du mal. J'étais le mal et la femelle fait mal. Dieu mieux, c'est qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'elle. Assis des pistes, elle la citronnelle. La mise me laisse par son acte con. J'ordonne donne mais cela reste abscon. Un esprit sain dans un corps très sain, j'étais le bien, mais elle est allée voir plus loin. J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or, d'or Alors je me tais. Automino, domino Elle me fait constater que j'ai moins d'abdominaux Que je n'ai pas les triceps de Sylvester Stallone mais ça me froisse le cortex Je m'appelle Claude Je c'est qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'elle qu Vive ou vivote dans mes airs sensoriels Pourtant classé non macho Je n'étais pas collabo Les mythes d'infériorité dont te taxer Rousseau Mes miss me nomment lilliput comme chez Swift Du fait de mon mètre 78 Oh, belle, lebele, lebele, belle, lebele, a du bol, la demoiselle Elle se trouvait des défauts, je trouvais qu'elle était belle J'en garde des séquelles, mais je sais qu'elle sait Que le silence est d'or, est d'or Alors je me tais Elle était presque ma presqu'île Les beaux parleurs ont beau parler La belle adonne reste à mes yeux de toute beauté Seul Dieu sait qu'elles sont les séquelles Incrustée dans ses yeux de miel J'ai tenté de répondre à ses besoins En m'inspirant du fin, du fin Cela fait des années que je suis classé dans les bons Mais bon, le son de son silence me fait monter d'un demi-ton Elle m'inspire, tout comme le souvenir de son sourire Garde de séquelles, mais je sais qu'elle sait. Que son silence est d'or, est dehors, alors je me tais. Nie podcastu, niełuchodzim krolau,łuchodzi słum podcastu, słuchadziem podcastu, słucham podcastu, słuchaciem podcastu, słuchaciem podcastu, podcastu